jego Dina Joffe przy fortepianie. Zupełnie inny świat. Ym, tak, no i bardzo mi zależało, żebyśmy tego posłuchali, żeby państwo tego posłuchali razem z nami. Ym, no i oczywiście jesteśmy ciekawi państwa wrażeń, więc, ym, więc zachęcamy do tego, żeby się nimi dzielić i do nas pisać. Ym, tutaj też chyba na uwagę zasługuje jednak ten, ta, ta kameralistyka, to wspólne granie. Ym, sprawdziłam też że Dina Jofe i Michał Weimann już na konkursie występowali jako małżeństwo. No I, właśnie. Tak, I dalej ze sobą jeszcze ciągle grają. Więc, to wspaniale. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo um, fajna informacja i, e, i może tłumaczy też trochę to, dlaczego ona się zdecydowała przyjechać do Polski, um, chociaż pewnie wyjeżdżała z konkursu szopenowskiego z poczuciem, że miała przecież zgarnąć wyższą nagrodę, a nie się nie udało, ale dobrze, że przyjechała towarzyszyć mężowi też na scenie. Tak, na pewno na pewno, tak. No i dochodzimy, proszę państwa, do nagrody pierwszej. Tu już nie, nie było żadnych egzekwo, nie było żadnych podziałów. Triumfował Wadim Brocki, urodzony w 1950 roku w Kijowie. Wychowanek Olgi Parchomienko w konserwatorium y, kijowskim. Na konkurs y, przyjechał po zdobyciu piątej nagrody na moskiewskim konkursie imienia Piotra Czajkowskiego. No i był już wówczas solistą y, Filharmonii Kijowskiej. Y, tak, a Olga Parchomienko y, brała też udział w konkursie Wieniawskiego w roku 1952. I była studentką Dawida Stracha w konserwatorium moskiewskim, więc 25 lat później tutaj właśnie przysłała swojego, swojego ucznia, swojego studenta. Sama ona też jeszcze zdobywała nagrody i w Paryżu, i, i w Salzburgu. Natomiast no, bardzo to, to jest też ciekawe, że ten konkurs, który ma tak długą, bogatą tradycję, właśnie trochę tak, tak potem wygląda, że laureaci poprzednich, tych pierwszych edycji to siadają w jury, inni z kolei przy, przywożą swoich studentów. Takie są koleje. Tak, taka trochę rodzinna się robi też Dokładnie. impreza w pewnym sensie. I w tym jest coś pięknego. To jest właśnie też domena tych konkursów z długą tradycją, prawda? Tych, gdzie, gdzie też w, występowali i przyjeżdżali ci mistrzowie, których nazwiska wszyscy my, którzy siedzimy w środowisku muzyki klasycznej, znamy po prostu i znamy z naszych też zbiorów płytowych, chociażby. Władima Brodzkiego na pewno znają nasze słuchaczki, Ale także słuchacze. nawet i ci, którzy nie słuchają tylko muzyki klasycznej, bo przecież tak Wadim Brodzki był zainteresowany także różnymi innymi gatunkami. Szedł w różne strony, w różne kierunki artystyczne, także troszkę bardziej zbliżone do jazzu, a nawet do rozrywki i z tego, co wiem, dalej y, tak żongluje swobodnie tymi gatunkami, no ale też Wadim Brocki, w sumie y, jest w jakimś sensie też już y, polskim skrzypkiem, no właśnie, prawda? Chciałem, Anektowaliśmy go. Chciałem o tym też powiedzieć. Masz rację. Bitelsi obok, obok Schuberta i Sibeliusa, taki, taki zawsze był Wadim Brocki, cały szereg płyt, nagranych w naszym kraju, jeszcze w erze analogowej, lata 80. Wytwórnia Tone Press, Krajowa Agencja Wydawnicza, i te płyty bardzo solidnie, bardzo pięknie wydane. Współpracował dosyć, dosyć ściśle wtedy z Antonim Witem, nagrywając różne koncerty skrzypcowe. No ale to było chwilę, chwilę później, chwilę po konkursie, o którym dziś mówimy konkursie, na którym Wadim Brocki zaprezentował się naprawdę znakomicie. Mówimy to z ręką na sercu, bo przesłuchaliśmy no niemal wszystkie jego konkursowe prezentacje, zapisy, taśmy. Tak, chyba sonaty nie, nie, nie słuchałam. Wydaje mi się, nie wiem co, co grał, jakoś mi to umknęło, natomiast nie da się ukryć, że jest to taki rodzaj występu konkursowego, który po prostu zmiata y, z powierzchni ziemi y, i oczywiście to jest połączenie kilku elementów, to jest y, fenomenalna technika, taka niewymuszona, y, lekka, coś co się dzieje tak trochę mimochodem, to znaczy takie sprawia wrażenie w każdym razie. Um, oczywiście dobór repertuaru, bo tutaj już możemy zapowiedzieć, że będziemy słuchać jednego z takich bardziej karkołomnych znowu utworów skrzypcowych. To, jest, um, to są wariacje na temat staroangielskiej pieśni Ostatnia Róża Lata, um, Heinricha Wilhelma Ernsta. Karkołomna etiuda. Karkołomna, no tak. Etiuda kojarzy się trochę tak y, szkolnie, prawda, że etiudy to są właśnie te takie rzeczy, co, z którymi się zmaga uczeń, Uczennica na początku one są tam etiuda na, na czwarty palec, etiuda na, na staccato i tak dalej. Etiudy potem jakoś tak ewoluują najczęściej właśnie w kaprysy, czyli to taki już wyższy stopień tajemniczenia. No ale też była taka tradycja właśnie w XIX wieku tych takich etiud koncertowych, prawda? Więc tutaj można to chyba tak nazwać. Ernst właściwie zasłynął chyba głównie tym utworem. Jest jeszcze inny karkołomny utwór, który z kolei jest w zasadzie jeden do jednego królem Olch pieśń z fortepianem, przypominam, Schuberta, to tutaj jest to jakby skondensowana tylko na jednym instrumencie smyczkowym. No to już samo to, jak o tym mówię, to chyba już sobie można wyobrazić, że to jest prawie niemożliwe, prawda, żeby te wszystkie głosy z, ze sobą połączyć na skrzypcach. No więc, no jest, niektórzy potrafią to zrobić. Um, Ostatnia róża lata to jest też utwór właśnie tego gatunku. No i teraz, jeżeli się nie ma takiej lekkości, takiego zapasu, takiej zabawy, yy, takiego pięknego dźwięku też, bo to też jest bardzo ważne i to nie tylko wynika z faktu, że Wadim Brodski grał na Stradivariusie, choć na pewno nie było to dla niego jakąś przeszkodą wielką, że miał taki instrument do dyspozycji. Więc i ten Ernst i kaprysy, których słuchałam też, kiedy szykowałam się do audycji i właściwie musiałam dokonać jakiegoś wyboru, to nie było wcale łatwe, bo właściwie wszystkiego można było posłuchać i to wszystko brzmiało już jak gotowa płyta tam nie było nic, nie, nawet się nie znalazło jakiejś, jakiegoś drobiazgu, który mógłby podlegać jakimś montażom później. To jest bardzo istotne, o czym mówisz, bo pewnie to zaważyło w, w tej ostatecznej e, klasyfikacji. No i finał. Podczas finału wypadł znakomicie wykonując koncert Demolwieniawskiego i drugi koncert... Bartoka, ten, ten drugi Bartoka, wspaniała interpretacja, która utrwalona jest też na long longplayu. My wybraliśmy na potrzeby dzisiejszego spotkania dwa fragmenty. Zacznijmy może od ostatniej róży lata. Ostatnia Róża Lata. Wariacje na temat staroirlandzkiej pieśni Heinricha Wilhelma Ernsta. Tak, grał zwycięzca konkursu w 1977 roku, Wadim Brocki. No i czy nie mówiłam, że tam jest pełen zapas jeszcze i, i, i w zakresie takiego luzu technicznego i czasu muzycznego... I pięknego dźwięku, czy tam chociaż był jakiś jeden zgrzyt? No właśnie moim zdaniem nie, ale Gra jeżeli jak... ktoś usłyszał, to proszę do nas napisać. Gra jak gotowy, skończony taki wirtuos z dużym doświadczeniem, a. Przypomnijmy, to, to konkurs. To konkurs i podobne, podobne wrażenia odnieśli słuchacze i krytycy po jego, po jego występie finałowym. I na dziś przygotowaliśmy finał koncertu Demol Henryka Wieniawskiego, Allegro, Allegro Moderato, Posłuchajmy może, dobrze, jak, jak on wówczas zabrzmiał, Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Thank <laughs> you. Emocje, które słyszeliśmy w finale koncertu skrzypcowego Demol Henryka Wieniawskiego. No i finał, finałowa prezentacja. Wadim Brocki, Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu. Pod dyrekcją jednak Zygmunta Richerta. Już wybiegli, wybiegliśmy trochę do następnego y, konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. No i może ważne, przepraszam, że ci się wbiłam, że to koncert laureatów, bo tak sobie myśleliśmy, Właśnie. że um, nawet ucieszyliśmy się z Przemkiem, że coś tam czasami raz, tam raz czy drugi nie wyszło do końca. A więc typowe pewnie roz, rozprzężenie, jakieś takie rozprężenie um, po, już po konkursie na koncercie lo, laureatów. Zresztą um, może też warto o tym powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo, bardzo trudna okoliczność, y, ponieważ długi konkurs, który się ciągnie tygodniami, y, powoduje, że, że uczestnik jest w stałym napięciu, y, który potem się jeszcze jakoś tak y, po ogłoszeniu wyników E, oczywiście to, to napięcie puszcza, ale też pytanie, czy to ogłoszenie jest e, tak, jak chcieliśmy, żeby było, czy jest gorzej, czyli czy odczuwam jakiś e, żal, smutek, jakąś, jakieś poczucie porażki czy triumfu, e, potem jakieś jednak świętowanie, ale z drugiej strony pewnie następnego dnia jest koncert laureatów, gdzie trzeba, poza tym, że, że jest się już zmęczonym i też psychicznie na pewno wykończonym, to jeszcze na ten koncert przychodzą wszyscy... Święci. I jeszcze raz trzeba dać siebie tak. wszystko. Ano i to jest Wydaje mi się, że to chyba jest najtrudniejsze, bo też y, dać siebie wszystko, ale też udowodnić, że zasługiwałem, zasługiwałam na tą nagrodę. Mm -hmm. y, na, o tym myślę, nawet to już y, mam takie dreszcze, że to straszne jest. Y, ale y masz rację, bo, bo y, w sporcie czegoś takiego nie ma. Nie no tak, tych, wygrasz, nie idziesz na podium, dostajesz medal i tyle. Jest i, ten rzut na taśmę i, tak, i koniec. Bo to prawda? by było tak, jakbyś wiesz, wy, przebiegł i tam na 100 metrów dostał złoty medal, po czym musiał przebiec jeszcze raz, żeby pokazać i pobić jeszcze ten rekord najlepiej. Więc to, to, to jest naprawdę straszne. Albo jeszcze raz wygrać z Kasparowem. No właśnie, Szak. proszę państwa, to może, może nie róbmy koncertów laureatów, to jest jakieś sadystyczne zupełnie doświadczenie. 26 minut po godzinie 15 przenosimy się na ósmy konkurs, który odbył się w październiku 1981 roku. Tytuły gazet y, mm, głosiły edycja niezwykle skutecznej ekspansji jednej narodowości. Może oddajmy głos. Właśnie, ten głos chyba już w tej audycji dobrze, dobrze znamy, dobrze rozpoznajemy. Pierwsze wrażenie z wyników są, że są sprawiedliwe. Od razu mówię jeszcze, że ten mój biedny Aurelii Błaszczok zatopiony w japońskim morzu w jakiś sposób odzwierciedla poziom konkursu. Przykro mi, ale to jest prawda. No, Małgęsa kazał budować długą Japonię. My już zaczęliśmy. Mamy nas sześciu laureatów, pięciu Japończyków. I to odzwierciedla rzeczywiście w stan faktyczny. Konkursu. Te dziewczynki grały fenomenalnie. Ta pierwsza nagroda, to gdyby żyła trochę wcześniej, to by ją pewnie spalono na stosie. Jest to po prostu mała czarownica. Uśmiechnięte dziecko, państwo na pewno zobaczą w telewizorach swoich, albo i na naszych estradach szybko. Uśmiechnięta mała dziewczynka, która bierze skrzypce do ręki w pełnej koncentracji gra w sposób zupełnie fenomenalny, po czym natychmiast ostatnią nutą no, roz, rozpromienia się i jest zupełnie luźna. I, na, to jest zupełnie zdumiewające. Natomiast ta druga dziewczyna, która dostała drugą nagrodę, Kawa miała najpiękniejszą kreację całego konkursu. Ona zagrała tak Beethovena, że my starzy, prawda, wytrawni już y, muzycy mieliśmy łzy w oczach. Także to no, nasz własny właszczok, to jest na pewno największy talent z polskiej ekipy, także on dostał sprawiedliwe tę nagrodę. Opinia oczywiście Wandy Wiłkomirskiej, jej głos, jej e, opinie, refleksje, komentarze towarzyszą nam już kto, od, od już kilku edycji konkursu. Oczywiście, że tak, poza tym one są tak barwne. Zawsze. I tak e, jakoś, nie wiem, my się sami, od razu zaczęliśmy śmiać, jak, jak ona wspomniała o tym, że, że Aureli Błaszczuk został zalany <śmiech> przez y, to japońskie morze. I małe czarownice, I małe czarownice wygrały konkurs. No, tak, no, e, Powiedz Marysiu, tak. na czym, bo zaczęłaś mówić na początku, na czym na czym polegał ten fenomen... Y, y, popularności skrzypiec w Japonii właśnie, właśnie wtedy, no, na samym początku lat 80. Ale ja tego nie wiem. Mhm. Nie, mam, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że y, mogło to mieć coś wspólnego z, z tym, że y, prawdopodobnie jak rynek japoński się może też otworzył na fonograficznie no to, co się, co się działo też w Europie na te nagrania. Być może y, też sale koncertowe zaczęły tam od razu postawiono na bardzo wysokiej klasy przecież i sale koncertowej orkiestry, więc, więc zaczęli tam jeździć świetni dyrygenci. No właśnie, zapraszani byli świetni byli dyrygenci, świetni tak. soliści. Świetni soliści. Potem powstała cała też taka przecież niebywale prężna fonografia japońska. Więc chyba tak jak jest i teraz, to znaczy teraz obserwujemy to w, w Chinach. Może nie powinnam porównywać tego do końca, bo, bo i czas jest inny i tak dalej, ale ale teraz rynek chiński Zdecydowanie jest ze wszystkich Innych rynków najbardziej Chętny do zapraszania Muzyków klasycznych, do budowania Sal koncertowych, do budowania orkiestr Do kształcenia swoich Rodaków na zagranicznych Uczelniach, ale też do Otwierania swoich uczelni, więc myślę, że To ten sam proces Prawdopodobnie gdzieś to się Tak otwierało no, Myślę też, że że tutaj jest ten element y, politycznej gry, prawda? Że też, że japońscy y, uczestnicy mogli przyjechać do kraju... Do, do kraju demoludów tak zwanych, tak? No, ale z, zwróćmy uwagę na to, bo znalazłam taki fragment znowu w, w takiej jakby kronice konkursowej z, udostępnionej na stronach Towarzystwa Winiawskiego. no bo z, może warto by było jednak sobie wyobrazić trochę tą, to uniwersum, w którym się znaleźli uczestnicy, bo jesteśmy w październiku 81 roku i jak tu yy, piszą w Kronice, jak się wkrótce okazało, nie był to czas łaskawy dla tego typu spotkań. Niemal połowę kraju objęły strajki, zapowiedzi strajków lub gotowość strajkowa, a w sklepach poza odstęp nie było niczego. Jedynie duch narodu od sierpnia 80 roku ożywionego Solidarnością nie upadał. Gospodarze konkursu mocno na to liczyli i rzeczywiście udało im się pokonać dziesiątki przeszkód. A do przećwiczonych w poprzednich latach obowiązków doszły zupełnie nowe, bo trzeba było zapewnić kandydatom, jurorom i gościom nie tylko dostatnie, lecz również spokojne warunki bytowania, muzykom orkiestrowym, dodatkowe paczki z wędlinami, a personelowi obsługi kartki na benzynę. Koniec cytatu. E, więc może warto sobie to uprzytomnić Zwłaszcza, że ten konkurs On się odbył wcześniej e, Chyba po prostu dlatego, że wydawało się organizatorom Że ta przerwa pięcioletnia jest za długa Ale z drugiej strony jakby się odbył miał odbyć w tym terminie 1982 roku, to by się nie odbył To by się na w ogóle nie odbył, hmm. tak jest. A potem, jak, jak wiemy, no szybko przywrócono ten m, rytm pięcioletni, ale tutaj rzeczywiście wtedy m, była taka koncepcja, aby konkurs odbywał się Wieniawskiego co cztery lata. W 1981 roku przewodniczył obradom jury Henryk Schering, wciąż podpisywany jako reprezentant Meksyku. Tak, ale on źródłach. oczywiście był, był reprezentantem formalnie Meksyku, natomiast e, też czytam, że oblegany przez dziennikarzy opowiadał chętnie o polskich korzeniach. Oczywiście mówił po polsku, mówił o tym, że nie zmienił nigdy pisowni e, swojego nazwiska. E, no on też jako poliglota pewnie panował nad tym e, gronem jurorskim coraz, coraz większym. I może warto wspomnieć też, że tutaj po raz pierwszy w tym, że w 1981 roku em, w jury pojawiła się Wanda Wiłkomirska, której głos słyszeliśmy przed chwilą. I Konstanty Andrzej Kulka. I e, przyjechał ze Stanów wówczas Roman Totenberg. Tak. Legenda e, skrzypiec. Znowu podpisany USA, no ale to polski skrzypek. Tak. No i jedyny niejapończyk w gronie laureatów, Aureli Błaszczok. Od, e, od jego nagrania rozpoczynamy. 26-letni wówczas skrzypek. Asystent swego profesora Stanisława. Lewandowskiego, którego e, opinie na temat gry ucznia e, również usłyszymy. I tutaj e, wybieramy arcyciekawą interpretację drugiej sonaty na skrzypce solo Grażyny Bacewicz. Tak, też zależało mi na tym, znowu troszeczkę y, wahałam się, co, co powinniśmy państwu zaprezentować, bo mieliśmy dzięki temu, co, co Wojtek Barcikowski znalazł dla nas, naprawdę taki ruch bo tam się też przecież pojawiła choćby nie z konkursu, tak, ale Sonata y, Ivesa. Sonata Ivesa, którą, którą wówczas Błaszczo, wykonywał tak, nasz, nasz skrzypek, tak. Więc y, też skrzypek jak od razu widać i słychać y, będzie też, chociaż nie, nie wiem czy będziemy pokazywać ten wywiad z nim, to może nie, to może ja w, powiem w skrócie, że on wspominał y, o tym, że że intrygują go bardzo utwory właśnie takie mniej znane, on też um, uczył się specjalnie koncertu Albana Berga, czym od razu uzyskał sobie moją sympatię e, no i właśnie Charles Ives to nie są jeszcze takie y, oczywiste wybory w tamtym okresie, a Sonata Bacewicz to też jest bardzo rzadko grywany utwór e, ja ją strasznie lubię, a zwłaszcza drugą jej część, pisałam ci wczoraj, że dla mnie to, jest, to brzmi jak na gitarze elektrycznej zagrane i bardzo, bardzo to jest fajne. Nie wiem, czy państwo znają tę sonatę. Jeśli nie, to zaraz będzie okazja posłuchać. Gra Aurelii Błaszczok.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 Wychowanek jest pewnego rodzaju, no, wyjątkiem. Jego osobowość jest troszeczkę dziwna. Jest typem może lirycznym, wielce kontemplacyjnym, podlegającym różnym nastrojom. Jest w takim wieku dojrzewania po prostu muzycznego. Doszukuje się różnych form rozwoju jego, jego, powiedzmy, osobowości. Bardzo duży nacisk kładę na rodzaj dźwięku, prawda? A dźwięk jest połączony nie tylko z intonacją, ale i z wibracją, barwą. To są te cechy, które staram się rozwijać. Gdyby e, Aureli miał dzisiaj 18 lat i tę, powiedzmy, dojrzałość muzyczną, większą czy mniejszą, to by tak samo beztrosko grał jak jak powiedzmy druga czy pierwsza nagroda, prawda? Dzisiaj na konkursach zdobywają albo bardzo młodzi, albo bardzo doświadczeni ludzie. Tej średnicy, prawda, nie ma. Tak to zawsze bywa na konkursach. Więc ta, ta duża odpowiedzialność, a tutaj ta młodzień, i świeżość, no, te walory zadecydowały, że ta japonka dostała bezpiecznie pierwszą nagrodę, prawda? No właśnie, kolejny dosyć taki surowy głos profesora Stanisława Lewandowskiego. Jego opinia na temat Aurelii Błaszczoka. Z zdobywcy trzeciej nagrody. Jak to się odmienia? Aurelego? Aureli? Nie wiem. Bardzo ciekawe Aurelego imię Aurelego Błaszczoka, tak. Druga sonata y, na skrzypce solo Grażyny Bacewicz. Fantastyczna. Mówiłam. Tak. Ostrzegałam, że to jest wspaniały utwór, zresztą też znakomicie zagrany. I jaka kontrola w finale, tak. właśnie, tak grał Aureli Błaszczuk w drugim etapie. No właśnie, w drugim etapie, e, czyli też wydaje mi się, że, że ten, ten głos profesora, który właśnie trochę mówił o tym, że albo, albo doświadczenie właśnie, albo e, młodzieńcza e, nonchalancja, że nie ma nic pośrodku, no wydaje mi się, że tutaj e, w tym nagraniu przynajmniej ja słyszę wszystko. Świetna mhm. technika, y, odwaga interpretacyjna, dużo blasku, y, przy czym naprawdę nie ma nic trudniejszego niż wyskoczyć solo przed y, gronem, y, któremu przewodniczy Henryk Szeryng. Pamiętajmy, że to są naprawdę bardzo stresujące rzeczy, momenty w życiu, tak? W wydarzenia, żeby wystąpić nie tylko przed całą salą ludzi, mając świadomość, że to jest transmitowane przez, przez radio czy nagrywane przez radio, no do tego jeszcze plejada skrzypków takich, których się naprawdę zna i ceni, więc ym, no tym bardziej wspaniale i ym, myślę, że profesorowie często mają taki bardzo surowy ogląd swoich studentów i dawniej zwłaszcza tak było też, że oszczędzali mocno na pochwałach yy, i chyba to nie, nie każdemu to dobrze um, dobrze robi. No nie byli zbyt hojni, podkreślamy to wyłuskując te, te ich wypowiedzi um, z, naszego, z naszego archiwum. Marysiu, druga, druga nagroda, srebrna medalistka i nagroda za najlepsze wykonanie koncertu skrzypcowego Beethovena. O Beethovenie w interpretacji Elizy Kałaguti możemy przeczytać no niemal w każdej wzmiance o konkursie w roku 1981. No i zresztą Wanda Wiłkomirska też wspomniała, prawda, o, o tym, że to artystka taka która tworzyła, ona nazywa to kreacją, prawda? Tak. To już jest bardzo dużo, bo to oznacza, ym, zwłaszcza w przypadku takiego utworu jak Beethoven, czyli no jeden z takich królewskich Standardów. koncertów skrzypcowych, absolutny podium yy, muzyki skrzypcowej, właśnie takiej, która nie wchodzi w obszar wirtuozerii, Um, ale za to no, jest to bardzo taki roz, rozległych rozmiarów też utwór, um, którym potrzebna jest y, chyba potrzebna jest tak mi się wydaje równowaga między śpiewnością, między pewnym dystansem emocjonalnym, ale też tam gdzie trzeba oczywiście y, pójściem za, y, za tą narracją. Y, zarysowanie Całości, prawda? W taki sposób, który będzie nie będzie właśnie szczątkowym tam od, po, od elementu do elementu przechodzeniem, tylko będzie taką szeroką kreską, mm -hmm. jak duży bardzo jakiś obraz, na którym właśnie musimy, żeby zobaczyć go w całości, musimy odejść kawałek. Tak, to, to ważne, co, co mówisz. Wielka forma może kiedyś nadarzy się okazja, aby posłuchać większej całości, chociażby pierwszej części, która była też powielana w różnych w różnych kompilacjach. My mamy dziś dla Państwa finał, finałowe, finałowy fragment trzeciej części koncertu Dead Drops 61 Beethovena, Orkiestra Filharmonii w Poznaniu pod batutą Marka Pijarowskiego. Thank you. pańskie pierwsze wrażenia po przybyciu do miasta? No, świetne są. Jak tylko bym byłem witany przez najwyższe władze i przez ojców miasta, no i konkursu. Panie profesorze, jakie jest pańskie zdanie na temat w ogóle organizowania konkursów muzycznych dla młodych Moje skrzydów? zdanie, że organizacja jest szalenie trudna i tych, którzy organizują, no to trzeba ozłocić po prostu, dlatego, że oni przyczyniają się, żeby wzbudzić entuzjazm i większą ambicję młodych skrzypków, nie tylko własnego kraju, ale całego świata. Oprócz tego dla mnie funkcja konkursu międzynarodowego jest bardzo ważna. Dlatego, że zbliża narody, dlatego, że daje możliwość dla wymiany idei, wymiany myśli. Także ja w gruncie rzeczy jestem wielkim zwolennikiem konkursów międzynarodowych. Z punktu widzenia zawodowego, z punktu widzenia instrumentalnego, muzycznego, ale też ludzkiego właśnie z tego względu, że jednym z moich największych, najpoważniejszych zadań jest właśnie łączenie narodów. Wielki Henryk Schering, który przewodniczył wówczas obradom e, jury w roku 1981, no a e, wcześniej finałowe ogniwo koncertu e, Dedur, Beethovena i Eliza Kawaguti, Interpretacja zjawiskowa, nic tylko tłoczyć płytę. No właśnie, a tak sprawdziliśmy, że płyta nie została wytłoczona. Przemku, masz takie podejrzenia, że, że płyty w ogóle z konkursu nie zostały wytłoczone z powodu, no oczywiście, wprowadzenia stanu wojennego i kryzysu absolutnie na każdym polu. Tak, Już musiałyby się tym, ukazać prawda, w, tak. na początku 1982 roku, no to było, wiemy, co się To oczywiście wtedy nie, niemożliwe udziało. i trochę szkoda, bo też wydaje nam się, że, że akurat tej klasy skrzypaczka, um, a jej płyt sprawdziliśmy, nagranych później dla innych jakichś wytwórni światowych właściwie w ogóle nie ma, także trochę żałujemy. E, ona się skupiła przede wszystkim na pedagogice e, i mieszka w Belgii. Tyle sprawdziliśmy i chyba przejdziemy teraz już tylko do nagrody pierwszej, do kolejnej czarownicy. Żegnając się jednocześnie z państwem, tak, zwyciężczyni Keiko Urushihara. Keiko Urushihara i um, ona wówczas miała 18 lat, prawda, kiedy wygrała konkurs wieniawskiego. Um, na pewno z, właśnie w, zdobyła też jeszcze kilka innych tam nagród regulaminowych, więc wygląda na to, że, że rzeczywiście to był absolutny jej triumf. I to jest skrzypaczka, która faktycznie funkcjonuje dalej jako solistka nie tylko w Japonii, ale też za granicą. Ma taki kawał um, kariery także kameralnej oczywiście, no i tu dyskografia dużo większa, Bogata, więc może tak. do tego kiedyś byśmy wrócili. Należałoby. Należałoby, bo no zresztą sami państwo posłuchają, jak, jak ona grała no tutaj tylko w jednym utworze, bo więcej niestety dzisiaj nam się już nie zmieści, no ale... Ale za to w tak. utworze patrona konkursu. I chyba jeszcze nie puszczaliśmy tego utworu w audycji. Naprawdę? Wydaje mi się, że nie. Nadrobimy to za dwa tygodnie. Skarco Tarantella, gemolopus 16. W drugim etapie Keiko Urushichara z, z Tadeuszem Chmielewskim przy fortepianie. Pięknie Państwu dziękujemy za dziś. W, w imieniu Wojciecha Barcikowskiego, który, który materiały przygotował. Kłaniamy się. Maria Sławek. I Przemek Psikuta. ukraińska w dwójce. Po wielokrotnych apelach Wołodymyra Załęckiego w tej sprawie Władimir Putin ogłosił wielkanocny rozejm w wojnie z Ukrainą. Ma on obowiązywać od 11 kwietnia po południu do 12 kwietnia do końca dnia. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Krzysztofa Szczepaniaka. Ołech Kocarew. Pokój. Każdy egzemplarz kostki brukowej na cześć pokoju obiecał.